Ruskie słuchawki masz, a słyszałeś, że reanimowali polską markę Unitra i robią słuchawki? Unitra? I polski Beats. Tak, ciekawe, Unitra. Bardzo ciekawe. I podobno nie są to rzeczy tanie. Jeśli wiesz, wznawiać jakąś markę, to trzeba wznawiać, kurczę Nie jakieś badziewie tylko dobry yy, produkt. A co za tym idzie, drogi. Nie wiem, czy widzieliście jakiś czas temu, ja publikowałem na Facebooku w zimie zeszłego roku zdjęcie relaksów i no, to też to ta relaksy. która tak? produkowała re... Z nowe relaksy i kosztują 400, więc... Chyba żartujesz. No, bez, bez żartów tyle kosztują. No, jednak nostalgia kosztuje. Ale powiem Ci, że to nie tyle nostalgia, co też jakość wykonania za tym idzie. Jednak, jednak jest ten bucik fajnie zrobiony. No jak relaksy dostałeś kiedyś, no to Twój młodszy brat później nosił parę jeszcze sezonów. I pół mieściny. Ale ja nie, ja nie mam młodszego brata. No to Ty nosiłeś po starszym bracie. <grym> ja nosiłem po starszym bracie. Dobrze, to był, to był czas na relaks, ale trzeba przejść do konkretów. Jesteśmy zsynchronizowani. Witamy, drodzy Państwo. To audycja 100g popkultury. Witamy Was po raz ósmy. Tym razem przy mikrofonach Łukasz Mocek, Arkadiusz Trendowski i Przemysław Siemion. Witamy. Anglia, Holandia, Polska. Tym razem Arkadiusz bierze przykład z naszego kolegi yy, Macieja i on za, zasiadł za kółkiem. Tak. Yy, postanowiłem nagrywać w samochodzie, bo jest tu taka fajna cisza, chociaż yy, nie zapowiadało się na to. Przez chwilę, yy, przez chwilę. przed chwilą właściwie chciałem powiedzieć, a nie przez chwilę, przez cały dzień, ale przed chwilą się skończył. Deszcz. Deszcz strasznie nawalał tutaj w dach. I myślałem, że nic z tego nagrywania nie będzie A nie miałem dzisiaj innej opcji nagrywania Także byłoby ciężko Ale się udało Deszcz przestał padać Chyba, że zacznie W Holandii, deszcz, w, w Holandii deszczu nie ma, rozumiem o, Nie, w Holandii dzisiaj była burza mm, Ale na chwilę obecną się skończyło Jest wszystko w porządku Więc warunki pogodowe obanowane Dobrze żeby, żeby dopełnić całości obrazu w Malborku też dziś padało informacje pogodowe są za nami więc warto zająć się tym czym zajmujemy się co tydzień czyli książkami, filmami, serialami muzyką nowościami, informacjami ze świata kultury, popkultury wszystkim tym co nas interesuje no to dużo tego dużo tego, zawsze zapowiadamy więcej niż, niż będzie, bo, bo nigdy nie starcza nam czasu no. zawsze w ostatnim odcinku no, tak. jak słyszałem, słyszałem też zapowiedziałeś, że dwa, o dwóch filmach powiesz, a powiedziałeś tylko o ja Frankenstein i odsłuchując ten podcast tak. no bo to było ja i Frankenstein <śmiech> odsłuchując <śmiech> ten podcast, czekałem na ten drugi a zapomniałem przecież, że, nie, że o drugim filmie nie rozmawialiśmy straszne rzeczy no. <śmiech> Nie ma czego żałować. Niczego nie straciliście panowie. Zaczynamy może od klimatów książkowych. Wiem, że jak w zeszłym tygodniu były ciężkie klimaty, w tym tygodniu Arek też ma ciężki klimat. Może z tym ciężkim klimatem poczekamy na za chwilę. Może przemian ma coś lżejszego. Jako gość, którego dawno nie było w naszej audycji. O, ja zdecydowanie ma coś lżejszego. Postanowiłem dzisiaj z racji tego, że tak zawsze jest jakieś książki z ambitną treścią, tego typu rzeczy, to ja Ostatnio jestem zafascynowany takim kolesiem, a co się nazywa Tim Ferris. On napisał tą książkę sławną, tam 4 godziny tydzień pracy, 4 godziny tam 4 hour buddy. Ja bym chciał 4 godziny tydzień pracy. No ty to masz częściowo, 4 godziny tydzień pracy. Ilość seriali, książek i obiadów jakie ty masz w swojej pracy to jest po prostu, to, to powinno być nielegalne, ale tsz, nic nie nielegalne. nie zdradzamy szczegółów. Niektórzy mogą sobie tak pracować um, O co chodzi? Chodzi o książkę Tima Ferisa 4 godzinny mistrz kuchni To jest niby książka kucharska ale to w sumie nie jest książka kucharska, to jest książka kucharska, w której znajdziecie sposoby o tym, jak nauczyć się gotować bez uczenia się całych teorii pierdół i... No bo generalnie zawsze jak ludzie zaczynają się, chcą się czegośkolwiek uczyć, to zawsze chcą wiedzieć jak najwięcej zanim zaczną. Tam jest bardziej, że po prostu zaczynasz, ale zaczynasz trochę tak na opak. Bo on na przykład podaje gotowe przepisy, które można bardzo łatwo zrobić, ale potem na przykład mówi, jak sobie poradzić, w jak pójdziecie gdzieś do lasu i będziecie na przykład jakiś nałowiec, to znaczy jak wziąć strzelbę, jak potem na przykład ustrzelą zwierzynę się nią zająć i tego typu rzeczy, czyli też takie trochę surwywalu, też jest bardzo dużo o uczeniu się. Generalnie Tim Ferriss ma bardzo fajną metodologię, jeśli chodzi co mnie właśnie fascynuje w nim i jego typu książkach. Jest to strasznie poważne. Jest to książka, która skacze po masę ilości tematów. Jest strasznie inspirująca. Główną, jakby rzeczą, którą ja z tego wyciągnąłem, jest to, że mm, żyjemy w takich super czasach, że jest łatwo próbować różnych rzeczy i nie powinniśmy, czasami myślimy za dużo, zanim czegoś próbujemy. Czasami, wiesz, za dużo spędzamy na internecie, się strasznie analizujemy tymi tekstami, na przykład, o, bo jak ja bym chciał zacząć na przykład biegać, co zrobić? No po prostu załóż buty, idź na spacer, a może od czasu do czasu spróbuj, nie wiem, biegać i tak dalej. Po prostu wiele rzeczy jest o wiele prostsze niż nam się wydaje i w tej książce... Okej, okay, okay. no. to, to powiedz mi teraz jedno, chcę wziąć szczelbę i polować... To chyba nie jest takie proste, bo przy, przytoczyłeś taki no przykład. No tak, znaczy chodziło mi o to, że on mówił dużo o survivalu um, i mówił też o tym, jak się traktować, o, o szacunku do zwierzyny, o, o generalnie jak, jak się taką zwierzynę traktuje, jak taki, jak, taki, jak taki survival może wyglądać, i że jest to o wiele prostsze, aczkolwiek wymaga wy, pewnych przygotowań, niż, niż się ludziom może wydawać. I tak samo właśnie on mówi o gotowaniu, o, nauku, o nauce języka itd., Generalnie ja polecam, jeśli kogoś, kogoś to interesuje, polecam po prostu wejść na jego blog. To jest, e, jak wy Tim Fairies i tam jest chyba 4hourworkweek.com, tak się chyba nazywa. To jest ten... po angielsku też, blog na pewno, ten ale blog? książka, czy jest po angielsku, czy po polsku też? Książka jest też po polsku na pewno, ja czytałem po angielsku, e, znaczy ja czytałem i słuchałem audiobooka, tak na pół na pół. Ja audiobook był naprawdę świetny, też zresztą czytany przez niego. Zresztą on, on też ma firmę, która wiele audiobooków fajnych wydaje, bo gość jest też zainteresowany stoicyzmem i innymi typu rzeczami, coś, co ostatnio trochę się pokrywa z moimi zainteresowaniami. I generalnie, tak jak powiedziałem, bardzo mi się podoba jego właśnie podejście do rzeczy, że próbowanie, hakowanie jakby szybkiego uczenia się, hakowanie różnych metod, nie wiem, próbowania rzeczy, um, i to jest po prostu świetne, to jest takie fajne, jeśli chcecie coś spróbować, czegoś nowego, jeśli potrzebujecie jakieś, nie wiem, jakiegoś innego spojrzenia na pewne rzeczy, warto tą książkę przeczytać. Niekoniecznie do tego, żeby uczyć się gotować, aczkolwiek jest dużo przepisów, bardzo dziwnych czasami, ale mm, po prostu bardzo inspiruje. Ja dzisiaj się nauczyłem gotować tajską zupę rybną w telewizji, właśnie widziałem przepis i sobie wszystko zapisałem. Znaczy się na pewno mi wyjdzie, więc mówię, że się nauczyłem. No, oczywiście, już zrobiłeś nawet wiesz, jak smakuje. Nie, bardzo podobna jest do tajskiej zupy krewetkowej, tylko oprócz ryb, oprócz krewetek, dodaje się ryby do, tego, do tych samych składników. Więc raczej będę umiał. No, więc generalnie, jeśli chodzi o 4-godzinnego mistrza kuchni, bo tak to się chyba w polsku nazywa. Tak, 4 mistrz kuchni, to, no to jest to ponad 600 stron jakichś ciekawych zdjęć, rysunków, treści. Sześć stron. O Ale ja podejrzewam, że w wydaniu książkowym, bo właśnie sprawdziłem ile ma stron na, na, na, na Empik, na stronie Empiku i wydaje mi się, że tam jest, wiesz, tak jak ostatnio czytałem, jak pełno, pewne książki są wydawane, po prostu jest dużo obrazków i pustych, białych stron. Może tak to wygląda, bo treści aż tak dużo chyba nie było. No jak można 4 godziny yy, rozciągnąć do 600 stron, no? Hmm. Może to są takie bloki czterogodzinne. No, to tyle, jeśli chodzi o moją propozycję książkową na dzisiaj. No dobra, tak już zostałem wywołany do tablicy e, z tym ciężkim tematem. I też e, e, to jest też książka, której chciałem powiedzieć tydzień temu i na którą czasu nie starczyło, a którą zapowiedziałem tydzień temu. To jest książka, którą właśnie niedawno skończyłem. Książka należąca do tak zwanej literatury faktu. Pod tytułem Katiusza z Bagnetem. 14 historii ZSRR napisana przez Igora Miecika. Jest to 14, jak sama nazwa wskazuje różnych historii związanych właśnie ze Związkiem Radzieckim które zostały w pewien sposób ukryte w pewien sposób nie wiem, za, zapomniane. Nawet przez ludzi, którzy brali udział w tych historiach. Po prostu to są tematy tabu, o których Rosjanie nie lubią mówić, których Rosja nie lubi pamiętać i których nie wyciągało się przez lata na światło dzienne i ostatnim czasem właśnie dopiero zaczęło, zaczęły te różne historie wypływać. I książka jest... no mnie przeszadziła ta książka, ale sam początek nie zapowiadał tego bo zaczynało się dosyć lajtowo yy, zaczynało się yy, o, y, historią o badaniem nad yy, tworzeniem super człowieka takiego superkomunisty zdrowego yy, chodziło tam na, naukowe badania, mieliśmy rozdział później o życiu erotycznym, uwaga Włodzimierza Ilicza Lenina okazuje się, że było yy, całkiem, całkiem yy, wesołe i, i Lenin bardzo długo żył w Trójkącie, a panie się znały <grym>, z sobą. E... A to chyba taka reguła jest, że ci wszyscy wielcy władcy mają bardzo bujne życie seksualne. No ale Lenina byś podejrzewał o to. Dlaczego nie? Ja myślałem że tym, za... ja... tym bardziej ja mi się myślałem... wydaje, że on tam takich trójkątów to miał na, kęp... na kępki. Że on tylko przemówieniami i, i yy, żył na wiecach. No dobra, to później... jest ta wiedza, którą chci... która szkoła po prostu. Wiesz, tak, ja, pa w ciebie, ja pamiętam wiesz... z, jeszcze z podstawówki, uczyłem się o, o Leninie, jak to y, więziony przez y, carską policję, y, w, y, w tym więzieniu wydubał sobie z chleba kałamasz i pisał sympatycznym y, tuszem zrobionym z, y, z mleka y, właśnie te wszystkie już y, swoje tezy socjalistyczne zapamiętałem to opowiadanie do dziś no ale to dobra, dalej jest o Alekseju Stachanowiec, Mówię wam coś nazwa Stachanowiec? powiem szczerze nie, nie? Stachanowiec, nie. no ja, mi to zawsze dużo mówiło nie wiem, może w takich kręgach budowlanych bardziej się obracałem i Stachanowiec to człowiek, który, że tak powiem bez ogródek zapieprza ponad miarę Aleksiej Stachanow to był człowiek, który w pewnej kopalni postanowił pobić rekord i w jeden dzień wyrobił tysiąc chyba normy potem go zapraszano na różne takie no. on był taką małpką do pokazywania dla przykładu dla innych ludzi, żeby też zapieprzali w różnych instytucjach, różnych fabrykach, kopalniach i tak dalej no i powstał ruch Stachanowy Stachanowców no i to po prostu polegało na tym, że każdy chwalił się tym, ile procent normy wykonał, ile, ile jeszcze bardziej może, o ile bardziej skutecznie może pracować. To oczywiście pis na wodę, ale to jest nieważne. Śmieszne było to, że nawet dentyści zadeklarowali się, że będą wyrywać więcej zębów. NKW10 deklarowali więcej więcej aresztowań a wytwórcy spirytusu deklarowali, żeby będą więcej produkować wódki no, nie, że wódka będzie miała że wódka, sorry, że wódka będzie miała więcej procent no. to tak jak android też jest takim stachanowcem i robi telefony, które ma 27 cami no, to też no ale na tym już wesołe historie się kończą i dochodzimy do historii tak mrożących krew w żyłach, tak wstrętnych, tak strasznych, że ja y, naprawdę miałem opory, żeby tą książkę daje czytać i z do, dosyć dużym trudem przechodziłem przez historię na przykład o głodzie na Ukrainie w latach y, 1931-1933, kiedy to y, kanibalizm to była po prostu norma, kiedy ludzie jada, zjadali zasuszone, zmarnięte końskie łajna i i w tych historiach są historie opisane jakby z pierwszej ręki są relacje ludzi na przykład yy, yy, przesłuchiwanych w charakterze podejrzanych o zjedzenie zabicie innych, innych ludzi i to no, są przerażające opisy naprawdę kiedy matki zabijały swoje dzieci z głodu kiedy, no, kiedy podobno jeszcze nie, nie doliczono się do dzisiaj, ilu ludzi zmarło wtedy z głodu na Ukrainie, ale to jest liczba od 3 do 10 milionów. No to jest y, po prostu mm, masakrycznie y, no, ogromna, ogromna, ogromna ilość ludzi, która po, z powodu. No widzi, widzi mi się w Holandii. Widzi mi się Stalina y, umarła po prostu z głodu w Ukrainie, która w tych czasach miała naprawdę urodzaj. Tam był urodzaj. Tylko, że na przykład na rodzinę Stalin wyznaczył na cały rok 130 kilo ziarna. Na całą rodzinę plus inwentarz. No więc trudno było z tym przeżyć. Nie mając sklepów i nie mając pieniędzy. No dobra, tam, był, tam były też tematy oblężenia Leningradu i też głodu z tym związanego. Ja tak o tym głodzie mówię, bo Muszę wam się przyznać, że głód to jest jeden z moich takich największych strachów. Ludzie się boją śmierci, ludzie się boją wojen, chorób i tak dalej. Dla mnie jednym z największych strachów jest głód i po obejrzeniu filmu Droga, na podstawie książki Droga, yy, jak on miał... Ma tak? Tak, też. też e, tak. Ja, ja boję się czytać książki. Ja boję się czytać tą książkę, droga. Tutaj Maciej skwara o niej opowiadał kiedyś, nie na podcaście, ale tak mi prywatnie. I to jest to jest mój lęk taki, więc te, te nie, historie. Nie wydaje, ci się, nie wydaje ci się, że w dzisiejszym świecie jest to niemożliwe? Że, że może być głód? Oczywiście, że się wydaje. Wystarczy wystarczy wojna, wystarczy zgasić prąd cywilizacja zapadnie się po prostu na pstryknięcie palcem, no, moim zdaniem. Ale przemion przecież są miejsca, w których jest głód. No jest. Tak, ale jest to głód strukturalny i tak dalej. Wydaje, Wiesz, ja mówię o takim, mówimy o krajach rozwiniętych i, i o poziomie cywilizacji. Nie mówimy o. Oczywiście, że na świecie są miejsca niestety, gdzie ludzie są głodni i, i nie mają jedzenia i tak dalej, ale jest to spowodowane, nie wiem, wojną sytuacjami zewnętrznymi, czy po prostu strukturą państwa, komuś zależy na tym, żeby ci ludzie byli głodni, tak? Nie jest to coś, co po prostu jest naturalne. Naturalne jest po prostu naturalnym stanem jest to, że my żyjemy w krajach, nie wiem, no, w Polsce wydaje mi się, nie wiem, no, na przykład jak sobie tak pomyślę w Holandii, w Holandii na chwilę obecną naprawdę jest trudno być głodnym. Są ludzie, którzy żyją z jedzenia rzeczy znalezionych na śmietniku, nawet jest taki ruch, ja już nie pamiętam jak się nazywa jak tutaj. w Paryżu słuchaj są restauracje y, które po prostu y, serwują dania y, za małe pieniądze y, z tych, z odpadków y, z tego, z, z przeterminowanych rzeczy i odpadków supermarketów i z rzeczy z świetnika mm, tak. mm, ciekawe a ty ostatnio byłeś, y, opowiadałeś nam tu wcześniej y, na takim festiwalu tych wszystkich y, food trucków tak? A, i, e, znaczy ja byłem, tak, tak, bo teraz to było, było właśnie w Amsterdamie, takie Rolandy, Coken, e, kurde jak i słońce coś... przywaliło, pierwsze dwa dni było tam trochę mało ludzi, bo było ten, e, bo padało trochę, ale potem jak przywaliło słońce, to po prostu było tyle ludzi, że park zamknęli, wysłali na Facebooku i były takie takie, takie, takie elektryczne tablice i tak, nie wchodźcie do parku, jest za dużo ludzi, jest za dużo ludzi. Saigon, po prostu Saigon. No, Nie no, e, takie zainteresowanie. Muszę wam powiedzieć, że e, żyjemy w teraz w świecie, który jest, e, jest syty i, i, i po prostu aż jest przesyt i wyrzuca się świeże bułki, wyrzuca się świeże jedzenie, które po prostu ma datę spożycia, e, datę ważności do spożycia krótszą niż, niż, niż tak naprawdę jest. Bo, bo takie są normy i tak, i tak dalej, i tak dalej. A... Znaczy mówimy o dwóch różnych rzeczach, bo y, ja mówię na przykład generalnie o żywności, żywność tania żywność i żywność, która będzie przetrwa lata i tak dalej, jest, y, jest tania i jest łatwo dostępna. Innym problemem jest to, jak się żywimy, ale to jest inna dyskusja. Faktem jest, że generalnie jeśli chodzi o żywność, to mamy już takie technologie i tak dalej, że naprawdę... Mm, no kurde, wydaje mi się, że tak, tak, tak logicznie pomyśleć, jest trudno, żeby był głód. Oczywiście można sobie to wyobrazić i tak dalej, science fiction te motywy są non stop, e, zombi inne pierdoły, ale tak generalnie, tak logicznie rzecz biorąc, że, że, że, że. Bo wierzę też w to, że ludzie po prostu by się zorganizowali, też jak byłaby taka sytuacja, i raczej głodu nie byłoby na takiej skali, jak były kiedyś. Bo a ja, też nie, a ja, ja nie wierzę. Ja nie wierzę, że ludzie by się zorganizowali. Ludzie. E, wojna w latach 90. w Europie. Wojna w byłej Jugosławii pokazała nam, że tak naprawdę od tych ludzi z początku XX wieku nie różnimy się wcale. I brutalność i, i, i zezwierzęcenie jest identyczne jak, jak na początku XX wieku, w czasie tych wojen pierwszej i drugiej. Być może masz rację, a ja jestem po prostu optymistą. No to twój plus no dobra, zboczyliśmy trochę od, od, od książki, bo jeszcze chciałem zakończyć, bo teraz właściwie odeszliśmy rozpoczęliśmy rozmowę o głodzie, a to jest tylko jeden czy tam dwa rozdziały tej, tej książki Katiusza z bagnetem jeszcze jeden temat z tych 14 tematów przykuł moją uwagę to jest temat, który jak widziałem chyba w Newsweeku jakimś teraz ostatnim się pojawił lub też na stronie Newsweeka. To jest temat o tym, jak Związek Radziecki potraktował inwalidów wojennych, weteranów czas po II wojnie światowej. Po II wojnie światowej Związek Radziecki miał 10 milionów kalek. 10, 10 milionów kalek i, pewne, i pewnego dnia w roku 1948 rząd Związku Radzieckiego postanowił się tych kalek pozbyć z ulic, mimo że byli to często weterani wojenni, właściwie głównie weterani wojenni. Zrobili łapankę i wywieźli ich do zamkniętych obozów, często wiele tysięcy kilometrów, często położonych jakichś klasztorów na jakichś wyspach. I nieważne było, że miałeś rodzinę, że byłeś zasłużony, że miałeś ordery, medale, że byłeś bohaterem Związku Radzieckiego, że rodzina się o Ciebie dopominała. Rodzinie mówiono, że to jest dla Twojego zdrowia. A tymczasem na głodowych jakichś po prostu porcjach żyłeś w zamknięciu, gdzie miałeś w cudzysłowie opiekunów, a tak naprawdę strażników, gdzie walczyłeś gdzie ślepy. Była, był taki obóz, obóz ślepych, którzy musieli walczyć na przykład o jedzenie ze szczurami po omacku. No po prostu makabryczne historie, które są. No, plamą, plamą, naprawdę wielką plamą na, na tym kraju, no nie jedną. A to tak, tak w ogóle, że się tak znowu w gryzę, eee... Problem weteranów to jest znany problem. Na przykład Stany mają niesamowitą historię olewania swoich weteranów już kurde od czasu, aż kiedy Stany w ogóle powstały, czyli jakieś kilka wieków temu. Urodzony 4 lipca, taki film był. Ehm, tak, bo teraz m.in. jak ja oglądam na przykład John Stewart Show, to jest taki taki, taki show dzienny prowadzony przez John Stewarta, ehm, oczywiście i był ostatnio były kilka odcinków właśnie na temat weteranów, jak, jak, że tak powiem, jak amerykański rząd rucha we swoich weteranów, jak ich traktuje beznadziejnie, jak po prostu non stop mają odmawiane. Zawsze jak jest, wojna, jest obiecywanki, co bla bla bla bla, a potem zawsze ich, że tak powiem. Ehm, ruchali, e, czy to było po Wietnamie, po II wojnie światowej i tak dalej, zawsze było tak samo, przecież po II wojnie światowej, czy po I wojnie światowej, no bardziej po II wojnie światowej, były całe, przecież w Nowym Jorku weterani byli, e, zrobili protest, to przecież byli wojskiem e, staranowali. E, I potem tak samo było po Wietnamie i tak samo jest teraz. Mają masę weteranów i generalnie oni nie mają w ogóle żadnej opieki zdrowotnej w większości i tak dalej, to jest w ogóle niezła bryndza, nie takie źle jak w, w Ameryce, ale prawie prawie. I to jest dość taki w ogóle ciekawy temat, tak na, na, na ten Ale okej, okay, to, to, to tyle na temat y, wgryzania się. No dobra, że zakończę o tej książce, bo y, książkę naprawdę warto przeczytać, bo te historie są opisane, mimo że są ciężkie, opisane są y, dość y, takim lekkim piórem i, i czyta się bardzo szybko. Ja tą książkę przeczytałem w kilka dni. Y, 4-5 dni mi, mi zajęła. Ta książka mimo jeszcze czytania w tym samym czasie innych książek więc polecam bo się czyta naprawdę dobrze no i dałem 9 gwiazdek na 10 no, w serwisie lubimy czytać tej książce ja sobie te gwiazdki te, te oceny tych książek zawsze jakby przyrównuję do danego gatunku książki także kryminał nie jest tym, tą samą książką co książka przygodowa a książka przygodowa nie jest to samą książką co reportaż czy jakaś literatura faktu, czy jakaś biografia. także w, w tej kategorii właśnie literatura faktu, reportaż to, to ta książka dostała mi 9 gwiazdek no i polecę, naprawdę y, warto zaznajomić się z tymi y, historiami, mimo że są trudne, ciężkie, to jednak y, no warto o nich wiedzieć choćby z tego względu, że że warto o takich, takich rzeczach wiedzieć, że nie, nie zawsze y, było pięknie, kolorowo, pionierzy śpiewali piosenki i tak dalej, chociaż wiemy dobrze, że tak nie było. No i chyba dalej nie jest. Tak. No i nie jest, no. jest, Rosja, sytu, sytu, Sytuacja nie jest. Ciekawe. Dla mnie to oni, jest oni ten są sam kraj. Nie, nie, nie, reform, nie, nie reformowalni do dziś dnia. Także książka y, to jest y, z gatunku rosyjskich i śmieszno i straszno. No... <laughs> Więc no tak. e, i było i śmieszno i, i, i bardziej straszno. No to tyle może o tej książce. Jeszcze raz przypomnę Katiusza z bagnetem. To ja zupełnie z, z innej bajki mam coś lekkiego, coś przyjemnego. Coś, co bardzo szybko się czyta. Książka zdecydowanie wciąga. Taki autor, rzucę nazwisko, może na początku niewiele wam powie. Matthew Quick. Kto? Matthew Quick to jest ten człowiek, który napisał poradnik pozytywnego myślenia, o którym jakiś czas temu już wspominałem i ja zapowiadałem chyba dwa spotkania temu, że przeczytam Niezbędnik Obserwatorów Gwiazd czyli książkę, którą kupiłem w pakiecie z poradnikiem pozytywnego myślenia tak jak wspominałem no, no, to, to taka le, le, leciutka szybka lektura która zbiera wiele pochlebnych opinii w internecie Podejrzewam, że właśnie przez to, że, że, że tak, tak, tak szybciutko i tak przyjemnie się ją czyta, w jakiś sposób jest przewidywalna, w jakiś sposób po, po, podobna konstrukcja do tego, co już wcześniej mogliśmy spotkać w poradniku pozytywnego myślenia. I, i, i o czym jest ta historia w ogóle? Tak, to, to o tym za chwilę. Mhm. Jakie są dwa najbardziej popularne sporty w Stanach Zjednoczonych? Baseball i golf. <głosy> koszykówka? Lub futbol amerykański. no Tak, z, go, z golfem to przemiot faktycznie wystrzelił jak. Nie, no to, to tak wspomnieliście. Koszykówka i futbol amerykański. No tak, nie pomyślałem o baseballu. Jak w poradniku pozytywnego myślenia w, w, w książce większość fabuły krążyło wokół futbolu amerykańskiego, bo tam główni bohaterowie, główny bohater był <śmiech> mocno zafascynowany właśnie rozgrywkami futbolu amerykańskiego. Tak tutaj jednym tłem tego wszystkiego co się dzieje jest koszykówka i fascynacja koszykówką głównego bohatera. Podobnym motywem jest również zaburzenie głównego bohatera i jakby postaci drugoplanowej. O co chodzi w tej y, książce? E, Finney jest młodym osiemnastoletnim licealistą, który całe swoje życie poświęca koszykówce. E, jest to chłopiec małomówny, zamknięty w sobie. Z czego to wynika, dowiemy się w, w historii, którą przeczytamy. E, poznaje rasa, który jest... Y, Również młodym człowiekiem, dla którego koszykówka znaczyła wszystko, ale zamknął się przez pewne wydarzenia, które w jego życiu miały miejsce i kompletnie zblokował się, nie chce grać w koszykówkę i on pomimo tego, że jest takim chłopcem małomównym i zamkniętym w sobie, otrzymał misję, żeby wyprowadzić tego rasa z tej blokady i pomóc mu powrócić na boisko i zacząć grać. No fa fabuła, fabuła jakoś mało zachęcająca. Ale tak jak mówisz, jak mówiłeś w przypadku właśnie poradnika, jak to jest, pozytywnego myślenia, że to jest faj, że to fajnie jest napisane ogólnie, tak? I tutaj właśnie też jest takie, takie to jest takie proste czytadło. No, to siadasz i czytasz, to się samo czyta. Po powiedziałbym za mało, gdybym powiedział, że to jest tylko książka o koszykówce, bo tak naprawdę to jest książka o tym, że wszystko może się odmienić tutaj jest jakaś analogia do Harry'ego Pottera że, że on, chłopiec, znikąd nagle wyjechał w zupełnie inne miejsce no nie, jeżeli kojarzycie Harry'ego Pottera, to on chyba otrzymał list tak? Po, i po tym, po tym liście wyjechał gdzieś i jego życie się odmieniło tak? okazało się, że jest czarodziejem no i tutaj jakby bohaterowie tego, tej, tej książki wyjechał do Hogwartu pod... to było no, trochę tak. bardziej skomplikowane Pomijmy ten tak? No no to tutaj jest, jest też podobnie, no jakby nie, niektórzy czekają na swoją y, zmianę w życiu, która ma być wielką zmianą, e, tutaj przewijają się historie mafijne w tej książce, jest mafia irlandzka i jakby ona jest kolejnym tłem, e, na pewno tłem w tej książce są też zaburzenia, zarówno rasa, która jest jakby tą postacią drugoplanową i... Finleja, który jest główną postacią obaj w jakiś sposób są zaburzeni i, i co, się, co się wydarzy czy uda im się, się jakby zwalczyć to co, co utrudnia ich codzienne życie o tym można się przekonać czytając Niezbędnik Obserwatorów Gwiazd czy warto czytać wiele osób poleca ja nie jestem aż tak zachwycony nie ma takiego efektu wow ale tak jak wspomniałem, czyta się bardzo szybko bardzo lekko, więc na pewno nie będzie Taki, takiego poczucia straty czasu bo można to połknąć w jeden wieczór w przerwie między jedną a drugą książką dlatego zachęcam wspomniałem wcześniej że, że pewnie niebawem również na ekranach kin będzie można obejrzeć jeszcze jakichś takich szczególnych zapowiedzi nie ma ale jak gdzieś czytałem w Polsce pokazały się dopiero dwie książki a Matthew Quick napisał już chyba ich cztery albo pięć i podpisał chyba na, na każdą jedną już yy, kontrakt na ekranizację. I każda następna ma podobną budowę tytułu? <grych> nie, właśnie nie mam, nie mam pojęcia jak to wygląda, bo, bo w Polsce są tylko te dwa tytuły, trzeba by było sobie przytłumaczyć. Yy, a znając życie, to jak yy, w obroty wezmą polscy wydawcy, czy polscy dystrybutorzy, to zmieniają tytuły. Systemem. Tak, pozmieniają tytuły na swoją mo modłę. Z tego, co ja y, czytałem gdzieś po kątach, to ta książka też zupełnie inaczej miała się nazywać. Może za granicą się zupełnie inaczej nazywa. Może to jest tytuł tylko taki adoptowany na nasz y, grunt. Swo swoją no, że... drogą, y, niezbędnik obserwatorów gwiazd, taki zlepek słów, pada pod koniec y, poradnika pozytywnego myślenia. No to jednak, jednak coś y, ten autor sobie masko, rozsięgnąłeś po drugą książkę, nie? więc... No to, to, to jest w ogóle ciekawa historia, bo facet jest, jeżeli się nie mylę, był nauczycielem języka angielskiego i on po prostu rzucił pracę, by pisać książki, jakby wszystko, wszystko na, na jedną szalę postawił i gdzieś, gdzieś tam w tych książkach jest trochę z jego historii przemycona. kiedyś czytałem z nim wywiad, zanim w ogóle sięgnąłem tego książki, w okresie tego boomu oscarowego 2012 wtedy kiedy ekranizacja poradnika pozytywnego myślenia otrzymała Oscara, kiedy była nominowana bo to jeszcze było przed Oscarami to gdzieś właśnie taki wywiad z nim czytałem i jakby ten okres w którym on postanowił zerwać z dotychczasowym życiem i za zaczął pisać książki nie był dla niego okresem łatwym bo, bo jakby nie, nie zarabiał nie wiedział co z tego jego pisania wyniknie tak od razu nie został odkryty, więc jakby to wszystko to wszystko, to wszystko trwało i, i spadło dopiero na niego po jakimś czasie jak byś, A jak, jak byś zakwalifikował tą książkę? Ja tu nie chcę być oskarżony na jakiś seksizm, ale byś zakwalifikował bardziej do literatury babskiej czy, czy męskiej? Babskiej w stanie a, bez... Nie, no. no tak się mówi, no jej nie <laughs> no dobra, liter, inaczej Literatura kobieca Gender krytycy cię zjedzą No właśnie ja chciałem, chciałem, tak. ch chciałem nawiązać gender do tego do ja. Chciałem nawiązać do tego Do, do, do, do czego Przemian teraz nawiązał Że jakby tutaj nie, nie chcę rozgraniczać Ale zdecydowanie na pewno Kobietom bardziej się spodoba Bo, bo, bo Ja muszę bo, wam się może, przyznać Może z zmęczy je ten element koszykówki i tak dalej, ale jako cała historia to jest tak całkiem miło, przyjemnie, romantycznie, yy, przytulaskowo, całośnie. No, ja zdecydowanie muszę. Zdecydowanie bardzo się panią spodoba. Ja muszę się tam przyznać, że kiedyś ja, ja ogólnie tak, no, za taką typową literaturą kobieca, jakimiś romansidłami, czy tam, yy, to nie przypada mi, raczej nie czytam takich, takich rzeczy, ale kiedyś wylądowałem yy, podczas zimy yy, w Łebie i. Yy, po prostu uziemi uziemiono mnie tam na tydzień i nie miałem żadnych książek, już pokończyłem jakieś, które miałem do czytania, to było bardzo dawno temu, wszystko jeszcze w papierze, nie było telefonów, nie było internetu. No i mm, został mi się tylko Nicholas Sparks, tak? Ten od tych takich trochę z wyższej półki romansów, od notatnika, od listów w butelce. I miałem właśnie nie list. Nie znam, powiem szczerze. Nie Miałem, znam. miałem ten, właśnie tylko ten list w butelce Nikolasa Sparksa. I mówię, no kurczę, nie mam nic do czytania, No, muszę ten, ten list w butelce przeczytać. I, I wziąłem się za niego i powiem wam, że wybitnie fajnie mi się to czytało. Naprawdę. Aż byłem sam zdziwiony, chyba w, w jeden dzień czy w dwa dni <coughs> całą książkę przeczytałem. A to jest taka. No widzieliście pewnie film e, List butelki Przerażasz mnie. A może ty łykasz wszystko? Ja łykam wszystko. Tak. A Znaczy, wiesz, to, jak, to nie, ma, chodzi, jak o... nie, ma, nie ma co się lubi, to się lubi co się ma. Nie? Dokładnie. Ja też, też nie jestem tego typu człowiekiem, który po prostu wszystko neguje dla zasady. Był taki okres, że ja byłem bardzo zakochany w literaturze pana Williama wortona Było to, to dobre z 10 lat temu o, i ja, ja nawet zbierałem ja też, też Ptasiek i inne ten... Oh. Ja, no. No, no, ja kilka też mam ale, no, nie byłem zakochany <laughs> więc, więc jakby nie, nie ma co, co przesadzać bo y, no, jednego dnia wrzucimy sobie literaturę faktu tak jak Arek drugiego dnia przeczytamy y, coś nie wiem typu y, ma, ma, masa o kobietach polskiej mafii innego dnia Gry przeczytamy przeczytamy coś bardzo lekkiego y, typu no nie wiem list w butelce ja czytam naraz o A... 7-8 książek zawsze. Ostro. A ja teraz zabrałem się za, za, za, za panią Bator, którą ty również mi polecałeś. A, ja się poleciłem, dobrze. Zanim, zanim, ona, zanim ona wyjedzie z, z naszego domu w świat I, i, kurczę, po czymś tak lekkim jak Niezbędnik Obserwatorów Gwiazd, to naprawdę było mi ciężko się wbić w ten rytm. Bo, dopiero jak tam... bo książka Ciemno Prawie Nos jest ciężka, mimo że... No i macie tematykę, ale jest napisana świetnym językiem. No właśnie, jak, jak już się, się za zacząłem wbijać w klimat, zaczyna się akcja rozkręcać, to jakby już tam... Y Pazurki wbiłem w książkę i już wiem, że będzie dobrze, ale tak jak mówię, no, od czasu do czasu trzeba sobie zrobić taką przerwę na coś lekkiego, coś co można jednego wieczoru połknąć y, zupełnie y, w biegu. Dobrze, ale to tyle, tyle na temat tej książki, na temat tego, po, po ile książek w danym momencie czytamy. Y, przechodzimy do kolejnych tematów. Y, wiemy, że Przemian jest bardzo na świeżo z nowościami kinowymi. O tak, o tak, o tak. E, dobra, jak mam zacząć, to zaczynam. Dobra. to... będzie o Godzili. Godzilla. Godzilla e, Gareth Edwards powie tak, no. Mm, świetny. Byłem już dwa razy w kinie. E, niesamowity omasz e, Gareth Edwards, to nie wiem czy bo mówiłem. Generalnie ten człowiek, on jest znany z, w świadku, że tak powiem, Visual Effects dla filmu Attila, znaczy filmu, dla serialu Attila o The Han. Sam zrobił efekty specjalne dla wszystkich 10 epizodów, siedząc po prostu w domu, planując wszystko w arkuszu w Excelu i robiąc wszystkie efekty w After Effectsie, jeśli to mówi komukolwiek. O co chodzi, że normalnie efekty do seriali telewizyjnych nie robi jedna osoba, on to zrobił sam w ciągu pół roku. Eee, następny tam kilka lat temu zrobił e, film zwany Monsters e, Po prostu udział dwóch aktorów, e, dźwiękowca, e, kamerę na plecy I nakręcił ponad nie wiem, 60 godzin e, materiału I z tego zrobił film, e, no on kosztował trochę więcej niż 10 tysięcy dolarów powiedzmy Ale faktem jest, że osiągnął jakiś tam sukces I film jest naprawdę fajny Efekty może nie są najwyższej skali, ale też zrobił efekty wszystko sam. Wracając do godzili, no ja wszedłem trochę taki nastawiony, że no zobaczymy co z tego będzie. I tak trochę Gareta Edwardsa bardzo lubię i podziwiam, ale tak byłem nastawiony na zasadzie a, bo tak ostatnio się tak trochę człowiek nastawia, aczkolwiek są dobre zaskoczenie, tak jak na przykład druga część yy, no tego amerykańskiego, no tego tego, tego starczą, yy, jak to jest. Kapitan Ameryka. Captain America, tak, to druga część. Tak, sam, tak, zimowy żołnierz jest lepszy, albo co najmniej tak dobry, jak ta pierwsza część. To było pozytywne zaskoczenie. Godzilla, Godzilla jest jeszcze lepsza. Godzilla to jest taki film taki, taki Spielberg takie IT, e takie. jest takie dobre stare kino. To jest niesamowity o dla tradycji całego. To jest w ogóle. Ja się, ja się trochę bałem w ogóle godzili z racji tego, że no po Pacific Rim, gdzie były niesamowite potwory, film generalnie. Potwory, znaczy film Pacific Rim Del Toro był fajny dla potworów, fajny jako taki, taki, taki dla fanów, że tak powiem, potworów, ale generalnie film miał kiepski scenariusz i w ogóle, no, te, w ogóle postacie tam były tak beznadziejne, że można by zapomnieć w ogóle o nich i w ogóle faktura ta cała fabuła była tak, no, powiedzmy nie istniała, tak, ale były zarąbiste potwory i niesamowite roboty, eee, i był niesamowity rozpierdol, a w Godzili, Godzili jest. To są jakby takie trzy akty. Jest niesamowita rozbudowa akcji, jest niesamowity dźwięk, są niesamowici aktorzy. Na przykład, e, przecież jak on ma nazwisko, mm, ten e, Brian Cranston z Breaking Bad gra tam. I w sumie e, na początku. E, i akcja się tak powoli rozwija, bo zaczynamy poznawać pewne fakty. Na początku w ogóle, e, m, początkowa, e, w ogóle już, już same, same napisy wprowadzają nas w cały klimat. I potem jest po prostu konkretna jazda. Naprawdę, jak to nie jest. Ja słyszałem w różnych innych podcastach że tam, że film jest fajny, że ma klimat, że jest świetnie, że jest super, super latywy, ale za mało godzili w godzili. Że za krótko jest w ogóle na ekranie. Słuchaj, na tego typu filmy zawsze ludzie będą narzekać, że jest za dużo Godzili, albo za mało i tak dalej. W Pacific Rim było dużo potworów i dużo się napierdalali, to pomogło coś filmowi? Nie za bardzo. Słuchaj, ja się wychowałem na Godzili, tej japońskiej z lat 60 70-tych. 70 tak. I słuchaj, pierwszy raz jak mówię nazwę Godzilla, to mówię Godzilla. Godzilla, Te, i to jest prawdziwa nazwa, Godzilla. Tak, tak. tak. Jest dużo takich smaczków. Wydaje mi się, że godzili jest wystarczająco, bo chodzi o to, że tu jest taka gra, tak jakby z dźwiękiem, tak jak jest, jak coś czasami wiesz, jak słyszysz coś i nie widzisz tego, albo wiesz o czymś, tak na przykład potwór pod łóżkiem. Jak byłeś mały, to potwór pod łóżkiem jest bardziej straszny niż taki potwór, który zobaczysz, tak? No zawsze. E, więc tu jest dokładnie to samo. Te tu Godzilla kawałek jest Na odana, początku, tu kawałek łuski. Tak, tak, pierwsze szoty, tak samo widzisz po części, po części, po części. Kiedy ona wchodzi, to już jest tak napakowane wszystko. Tak samo te dwa inne e, e, potwory, jak Godzilla później walczy, jeszcze w ogóle cała ta armia niby pomaga tutaj coś ten. A są, a są nazwane te potwory? Bo ja tak pamiętam z tych dawnych tak, z, są, z tych dawnych motu. potworów? Jak? Motu. O, bo ja pamiętam. Z tych dawnych właśnie filmów o Godzilli, pamiętam tych, te, te potwory, to, były, to była Mora chyba, to była Ebirach, e, o jak, jak mi się teraz przypomniało. Mam nadzieję, że mm, jeśli film... Sorry, MUTO to się nazywało. Muto. Massive Unidentified Terrestrial Objects. Aha, czyli to, to taki skrót jest, tak? Tak, tak, MUTO. Mhm. No, mówiłeś o tym. No nie, ja mam nadzieję, że jeżeli ten film e, jest taki dobry i osiągnie sukces kasowy, a pewnie tak, pewnie osiągnął już. No to może w przyszłości. Tak, tak, kręcą Karat Edwards, że będzie kręcił drugą część. Ta. Ale najpierw. A czy e, będzie, na... będzie tam Mecha Godzilla? Mój ulubiony. Potwór roboty? Mm, nie wiem, trudno mi powiedzieć. E, faktem jest, że naprawdę Godzilla ma masę smaczków. I, I ja rozumiem tym. Godzili nie ma tak dużo, jak można by się spodziewać o filmie, który jest o Godzili, tak? Ale, ale naprawdę film jest świetny. Posta naprawdę jest, są bardzo fajnie narysowane postacie. Do znaczy do, do, jest bardzo fajna historia, jest ciekawa przede wszystkim, nie jest taka do końca banalna, są też wątki miłosne, ale nie są takie w twarz miłosne, nie są takie słodziutkie, do, do, do, do, po prostu do posrania się. Czyli? Jest fajnie zbalansowany i naprawdę, to jest tak, jak ja się poczułem, tak jakbym znowu oglądał z dobrego Spielberga, jak byłem mały. Kurczę, jeszcze u nas w leci, ja także yy, hmm. hmm. mam ochotę się wybrać, tylko no, ja mam kino w innym mieście, co prawda. Ale to tam 15 minut drogi. No ale tym swoim nowym e, autobusem to spokojnie. <laughs> ale nikt nie chce ze mną jechać na Godzillę fi, fi, na film o potworach. Prawdopodobnie w piątek wybierzemy się z Brunem i. E, ja, ja moja żona i Bruno wybierzemy się na film. Jak to się nazywa? Maleficent? Maleficent? z, Ma a, Jolie? Tak, z tak, tak, tak, e, tak. Na podstawie to jest Disneyowski film. Na podstawie, trochę na podstawie królewnej śnieżki, tak śnieżki, tak, tak. czy śpiącej królewnej? Śpiącej tak. e, nie mam pojęcia, powiem szczerze. <śmiech> Wiem, że W każdym razie słyszałem, też, że, i jest fajna animacja że efekty Tyle. specjalne są też tam po prostu wgniatające w ziemię. Zresztą to widać na trailerach. Te wszystkie potwory, które tam występują. I, i co? No i e, mam nadzieję, że będę się dobrze bawił na tym i Bruno też się będzie dobrze bawił. Bruno ma teraz no, ponad 7 lat, 8. Ja, osiem bo... ja, tak jak tak ja powiedziałem, po prostu film mnie strasznie pozytywnie zaskoczył i po raz pierwszy jak byliśmy, to byliśmy z kumplem i z e, takim e, z siostrą jego kobity która w ogóle ma 16 czy 17 lat i dziewczyna, która w ogóle też generalnie nie jest zainteresowana tego typu filmem, jej się bardzo podobało więc wydaje mi się, jeśli to się podoba nastolatkowi, jak i dwóm geekom, którzy są strasznie za filmami komiksowymi i tak dalej to, e, to coś mówi i, I oczywiście zawsze będą głosy, że a bo coś tam ten, bo ten mm, Ale, czy to jest ważne? Był fan, jest po prostu fan i z miłą pójdę jeszcze raz, a na pewno kupię DVD Czyli mówiąc krótko, kino takie typowo rozrywkowe i podejrzewam, że gdy odświeżali Godzilla, to nie myśleli wcale o tym, że, że, że do kin ruszą tylko ludzie, którzy obejrzeli wcześniejszą wersję i wrócą tylko po to, by odświeżyć sobie historię w nowym wydaniu. Mhm. Ale też jakby zarzucają tutaj wędkę z haczykiem na nowych ludzi. Tak, tak, i, ale... Kurczę, w ogóle, no, no po prostu fajny klimat, dawno nie widziałem tak, nie wiem, po prostu dobrze zbalansowany film, taki wiesz, no nie jest to majsterszczyk na, na, na, na jakiś nie wiem, klasyka kina i tak dalej, ale dla tych ludzi, którzy lubią tego typu filmy, to na pewno będzie klasyka, ale generalnie dla każdego jest to dobra rozrywka, jest to naprawdę dobry, do, kawał dobrej historii, bardzo fajnie opowiedziany. I z tego co wiem, to Gareth Edwards będzie, mówił, będzie kręcił drugą część, i w międzyczasie jeszcze będzie kręcił jakieś, jakiś spin-off dla Star Warsa, dla JJ Abramsa. A, J. to J. wiem, Abrams to wiem, to ten. wiem. Już go namówił i no. I no, tyle? Cieszę się w ogóle, że tyle teraz tych Star Warsów będzie powstawać. Spin-offy i kurczę, te historie różne. No, no. Wiesz, no co? co będzie sposób, się że... działo, będzie się działo, ale jest, po prostu, wiecie, jest. Eee, franczyza i trzeba ją doić do poru, dojść. tak, to będzie tak, co będziesz jechał do supermarketu kupić nowe rolki do papieru toaletowego to będzie nowy blu-ray z nowym Star Warsem no, te, papier toaletowy będziesz miał nawijany na miecz <głosy> na miecz świetlny to powiem, powiem Ci Arek tak, że w drugiej części naszego dzisiejszego spotkania będziesz zadowolony w takim razie, skoro jesteś tak wielkim fanem Star Warsów ja nie mówię, że jestem eee... wielkim fanem, ale ja lubię no Lubisz. No, ja już, ja Cię widziałem jak w masz wielu koszulkach. koszulkę, w... to ten, też sobie, tak. się muszę ją kupić, tutaj zaraz po na stronę. Czyli no ko koszulkę, Arek to ma całą stertę koszulek Nie koszulek, ale to dała tam koszulki, tam koszulka nie... Ale do... wracając do, do klimatu filmowego, w zeszłym tygodniu, jak Arek nas opuścił, zostaliśmy z Maciejem, ja wspominałem o takiej polskiej produkcji, która miała w zeszły weekend premierę. Chodzi o film JJ z... Z Szycem. Z Borysem Szycem. No. Tak, dokładnie. Facet, który podjarał się po zakupie yy, nawigacji, tak? Nawiązał z nią relacje i tak dalej. Ja wiem, że wy obaj oglądaliście film, yy, który. No nie, niektórzy twierdzą, że, że JJ to jest taka marna kopia filmu Her. Tak, nie wiem. aż się Nie oglądałem JJ, ale Her nie jest marną kopią niczego. Yy, Her oglądałem, właśnie, chciałem o niej opowiedzieć. A to takie Twoje nawiązanie do tego, tak? Tak, to jest właśnie taka historia, że y, ty, ty mi opowiesz, dlaczego nie warto iść na ten film, a przemian mi powie, dlaczego warto iść no. nie, na. nie, na niego to już nie ma co chodzić, bo on już w kinach nie, nie, nie leci. Y, można sobie cenę kupić lub nie kupić DVD. Y, obejrzałem sobie her w ramach moich y, no, przypomnień, przypomnień, y, y, nadrabienia zaległości y, Oscarowych. Obejrzałem sobie her i gdybym miał wyrazić opinię jednym słowem. Tylko jednym. To bym powiedział nuda. Ech. No. Yy, może to dosyć <śmiech> ciężko zabrzmi. Ja zdaję sobie bardzo sprawę z tego, jakie ten film ma zalety, bo... Yy. A może najpierw o treści, bo może ktoś nie wie jeszcze. Tak, o czym właśnie. jest film. Po, po, powiedz, że to nie jest film o facecie, który nawiązał relacje z nawigacją. Nie, to jest film o facecie, który nawiązał nawigację nawi, nawiązał relacje z, pro, pro, z, programy, z programem komputerowym. No. Relację wręcz erotyczną, bo jest nawet. E, można powiedzieć, że stosunek seksualny z programem komputerowym. No dosyć trywialnie do tym mówię, ale ten film mi się nie podobał po prostu. No. Co, tu będę, nie będę udawał, że, że mi się podoba, jak mi się nie podobał. E, jest nie, nie, nie Joaquin Phoenix. Nie robimy szamba perfumery. Nie, nie chodzi o to. E, jest <śmiech> Joaquin Phoenix. E, ja słyszałem o tym filmie bardzo dużo dobrego i nastawiłem się na, na, na jakieś fajne widowisko, fajną, faj, fajną historię, a ja dostałem wzdychającego faceta w przestrzeń no. e, z wąsami, no facet. E, Jedyna, jedyny plus, że, że programem komputerowym, program komputerowy operował głosem Scarlett Johansson. Gdyby ten film e, miał odwrotnie podzielone te role, gdyby to Scarlett Johansson była piękną, samotną e, kobietą, która w e, swojej samotności szuka pocieszenia w programie komputerowym, a Joaquin Phoenix szeptałby jej do ucha, byłoby to znacznie milsze dla oka, jak dla mnie, do oglądania. Gender, cię zje A tu Gender mamy, mamy wąsa tego Hakina Fenixa, który naprawdę tam dyszy, jęczy i ogólnie cały film wydaje mi się takim wrażliwym, rozdryganym gościem, który po prostu no. No, jest napalony na coś, co, co ma w swojej wyobraźni. No, no. Ja, okej, okay, dobra. To, to, jest, to jest tak tytułem, tylko o czym jest film. Yy, film, yy, cały film, gościu gada z programem komputerowym. Tak, to jest cały film, yy, według mnie. Yy, plusy, zalety, niewątpliwe zalety, które naprawdę. I teraz jakby zaprzeczę sobie, bo, bo film ma po prostu świetny klimat niesamowity, niesamowity klimat niesamowitą wizję tej bliskiej przyszłości, która nas czeka bo tak to wygląda i popartą świetną scenografią, bo te wszystkie lokacje, które są w tym filmie są niby bliskie nam a, takie, a, a tak nowoczesne a tak inne trochę, nawet te ubrania które noszą główni bohaterowie, te spodnie takie dziwne, które są jakby podciągnięte prawie pod, pod, pod piersi głównych bohaterów. Wszystko to daje taki niesamowity, fajny klimat. Świetna muzyka, kolory... To jest taka moda fiksterska kolory... trochę. Tak, kolory w tym filmie są tak. fajne. Jest, ten film jest wysmakowanie, wysmakowanie dobry, jeżeli chodzi o taką no, jego ogólną, ogólne na niego spojrzenie. W warstwie wizualnej no, je, je, przyjemnie to, na to się patrzy. Co po prostu i tak nie przeważyło tego, że na, po prostu na tym filmie się nudziłem. Na normalnie, normalnie w świecie się nudziłem. Nie ma żadnych dynamicznych momentów w ten film. Żadnych. Jeden dynamiczny moment, jak mu się program zawiesił. No. <grym> Zaspoilowałem trochę. No. No i co? Co I mam? Jedyną akcję zależności. <grym> co mam o tym filmie więcej <grym> powiedzieć? A. Ten film się ludziom podoba, bo, bo jest naprawdę yy, cała sytuacja, cały... Yy, Cały, no to jest, nie, temat jest niebanalny. Temat jest, y, jest, ciekawy temat i ciekawie jest poprowadzony. Ale co no z ale tego, jak, jak ja się nudziłem? Temat? Według ciebie jaki jest temat tego filmu? Temat? Samotność? I no. y, y, y, wizja bliskiej przyszłości. Jak to, y, y, w którą stronę idziemy, jeżeli chodzi o technologię? Serio? Tak. okej okay. no dobra. Tak to odebrałem, no co? Nie, nie, nie no jasne, tylko nie, okej, okay, a, a, a według Ciebie o czym był ten film? A według mnie był o tym, o naszym stosunku do technologii, bo to nie ma znaczenia co jest, w tym, w tym temacie wybrali sztuczną inteligencję i chodzi o, nie wiem, zaawansowaną formę Siri, tak, jest to, można by powiedzieć, że to jest Siri na stoletach w iOSie 16 z jednej strony, um, czy coś takiego. Tak można by to zbałamucić i tak, że jest to o sztucznej inteligencji, że to jest o przyszłości i tak dalej, Ja mi się wydaje, że nie. Mi się wydaje, że ten film jest bardziej o tym, że my jako ludzie, że technologia nie ma znaczenia i jeśli mamy sobie pokomplikować życie, to my sobie znajdziemy sposób, żeby sobie to życie pokombinować. Ten film według mnie jest o tym, że relacje międzyludzkie są trudne i częściej po prostu ludzie e, marzą o tym, żeby mieć relacje i nie ma znaczenia z kim i że po prostu czasami jest proście mieć relacje z programem komputerowym, który znamy jakieś algorytmy i zna nas jest dopasowany niesamowicie do nas i zna nas niesamowicie i traktuje nas tacy, jakim jesteśmy i z prawdziwymi ludźmi, bo z prawdziwymi ludźmi jest troszkę inaczej i, jest, e, i trzeba, i ludzie nas, nie, żeby ludzie nas poznali też potrzebują trochę czasu i w sumie my się zmieniamy, jesteśmy inni i tak dalej i z ludźmi jest inaczej i bardziej trudno niż z programem, z resztutną inteligencją, która wie o Tobie wszystko, bo czyta Twoje maile, czyta ten i mi się wydaje, że to jest po prostu w stosunku do technologii i o tym, że... o naszych wyborach i o tym, że to człowiek jest tym słabym, ogniwem i technologia nie ma żadnego znaczenia. Czy ten film jest o przyszłości? Wydaje mi się, że no, takie miał ustawienie, ale po prostu doskonale mówi o tym, o o, o że ty po prostu czasami potrafimy sami być, bo, bo, ty, bo ty główny bohater ma problem z samotnością, tak? No tak. tak mówię. E, I generalnie e, tutaj e, w ogóle jest niesamowita rola e, Amy Adams drugoplanowa. E, to ta, jest ta taka rudobląd. A ruda, i bardzo ta. lubię Amy Adams. E, ona jest super utalentowana, w ogóle bardzo fajnie grała. No i w pewnym momencie no jest też. Opcja, czy ona jest oryginalnie ruda? Czy mi się wydaje? Tak, ona jest oryginalnie luda. No dlatego ją lubię. To znaczy przynajmniej na innych filmach albo coś takiego, nie wiem, wyszek to z i spytać się kobiety o kolor włosów, wiesz. Tak jak się pytać o wiek. Są wydaje mi się fopa takie kolejne. No i wydaje mi się, że po prostu w tym filmie. Tak jak, nie wiem, on ma główny bohater ma szansę z prawdziwymi ludźmi, tak samo tą relację z jego żoną, tak, ona jest taka dziwna, ale on sobie to wszystko sam jakby powoduje, jakieś takie, znaczy powoduje, on, on sobie takie sytuacje trochę stwarza, udziwnia, tak jakby próbuje iść w jakimś kierunku, ale mu nie wychodzi. Samo w ogóle, na przykład sam fakt, że pracuje, mm, tak względem przyszłości, że on pracuje, jak się nazywało to, e on pracuje w tej instytucji, odręczne, która zajmuje się pisaniem e listy odręczne. listów. Tak, os no generalnie pisaniem osobistych ludzi w ramach podziękowań, e, czy w ramach tam e, ten, to już jest w ogóle dziwny setup i też Tak, on w ogóle pro prowadzi e, całe życie jakby, e, no jeżeli chodzi o, o korespondencyjne różnych ludzi, nie? Od tak, i w ogóle, od początku w ogóle, z lata. W ogóle jego życie główne i tak samo robota, kontakt z klientami i tak dalej, wszystko opiera się na e-mailach, te, telefonach i tak dalej i tak dalej, dlatego jego życie w dużej części też takie jest i sama na przykład jego, jego relacja z byłą żoną, jak w pewnym momencie mu się strasznie, nie wiem, jakby jak z jednej strony by chciała, z drugiej strony on sam jakby sobie robi te bariery, tak samo było z tą, z tą kobietą, e, no już zdradziliśmy to, że to z Amy, ten to też jest super ale w pewnym momencie zaczyna mu brakować tego gość kto go zna niesamowicie, bo ten program komputerowy zna go bardzo dobrze czy chcesz, czy nie chcesz, no bo wie o nim wszystko, tak? Przecież ona w pewnym momencie przecież ten program komputerowy nawet robi dla niego rzeczy, o których mu nie informują no nieważne, już nie chce za dużo zdradzać mhm. faktem jest, że dla mnie ten film jest trochę bardziej o takim, no on mnie został z takim, takim dziwnym poczuciem takiego o fakt, że my ludzie jesteśmy jednak ułomni, bo, bo lubimy czuć i to mnie tak trochę, tak, tak powiem szczerze, tak trochę walnęło, że jesteśmy tak uzależnieni od tego, żeby czuć, żeby być w relacji i to nie ma znaczenia, czy z prawdziwym człowiekiem, czy z programem komputerowym. Ja nie mówię, że tak jest, ja mówię, że no to, to, tak jakby Spike Jones tak trochę zerkał w naturę ludzką i tak trochę może jest, że... No ale kurczę, że, kurczę, kurczę, no mówię kurczę... E czy naprawdę były potrzebne aż ponad dwie godziny, żeby o tym opowiedzieć? Nie wiem, no to może taka tendencja kręcenia długich filmów bo na przykład nie wiem, wcześniejszy film Spike'a Jonesa, ten Where the Wild Things Are on trwał też półtora godziny, ale przeleciał bardzo szybko, w ogóle genialny film tak przy okazji ale co wracając do Her, to nie wiem, wydaje mi się, że powinien tyle trwać bo raz, że widzieliśmy tyle fajnych rzeczy na ekranie dwa, widzieliśmy te różne stany i żeby pewne rzeczy przekazać potrzebujesz czasu żeby na przykład nie wiem pokazać jakąś samotność i tak dalej, potrzebujesz czasu, no bo co? Pokażesz gościa w krześle, w mieszkaniu, że co? W jednym szocie 30-sekundowym i co? Że to jest samotność? Żeby oddać samotność potrzebujesz jakiegoś setupu, jakiegoś takiego, nie wiem, historii, która z tym dąży, więc może może dlatego mógł ci się nie podobać, że może czasami był po prostu. On, no jest. on jest czasami nudny, ale ten, ta nuda jest po to, żeby dać ci wrażenie tego, że jak to, jak to można odczuć. No tak, tak, Tak niekomfortowo, tak sprowokować się. No trochę. i daje mi idealnie te wrażenia, aż, aż, aż w pewnym momencie aż dusiłem, żeby już. żeby wreszcie coś, coś się zdarzyło. Żeby, żeby przewinąć, co? Żeby przewinąć. No, no. więc. Nie, no. No, tak jak mówię, no, ten film no, nie porwał mnie, zdaję sobie w pełni sprawę, że ma sub dużo naprawdę dobrych, dobrych momentów i, i, ma, i ma dużo zalet, ale no, to nie był film zdecydowanie dla mnie. No. okej. Okay. Mnie ten film też zostawił w takim, znaczy ja oceniam go pozytywnie, mnie zostawił w takim tak, trochę tak, tak, tak rozstrzelonym dziwnie, ale... I, i, i mam trochę ochotę w pewnym momencie go zobaczyć jeszcze raz, ale e, no, to jest to jest, to jest to jest dobre kino, ale tu trzeba być z taką otwartą głową i trzeba być przygotowany na niekomfortowe uczucie nudy, tudzież e, irytacji, tudzież e, innych rzeczy, ale no, Scarlett Johansson, nawet jeśli gra głosem, jest całkiem okej okay. znaczy, o, bardziej niż ok. E, plus Amy Adams e, i Fenix, e, myślę, że to jest Ciekawa kombinacja. Y, Słucham su Was i mhm. Arek to jest człowiek, który nagiął czas, by przeczytać wszystkie książki, a Przemion jest człowiekiem, który nagina czas, żeby oglądać filmy po dwa razy. Nie, <laughs> tylko nudne po dwa razy. <laughs> tylko nudne po dwa razy. O nie, ja mam całą listę filmów, które ja każdego roku oglądam, jak Blade Runnera i tak dalej, ale nie będę Was zarządzał szczegółami. Pewne klasyki muszę każdego roku przynajmniej raz zobaczyć. Dune. Ja mam też takie, takie filmy, które, które zostawiam sobie na, na wieczne, tak zwany folder klasyki i tam trzymam po prostu je. A ja nie trzymam tylko, ja też oglądam. No Ruch. trzymam, ale oglądam kiedy już mi się zachce w końcu. No, no, no. no to, to, to jest to. Ja wiem jaki jest jeden z filmów, Arek. Twój taki. Mm -hmm. true, true Romance. Słucham? Prawdziwy romans. A, tak, True a. To, jest też, to jest jeden z filmów, które, które oglądam co 2-3 lata sobie odświeżam. I super. I zawsze jestem zachwycony tym filmem, chociaż ma taką prostą konstrukcję, a jest tak fajny. Okej, okay, panowie. Przekonany jesteś, czy nie? Będziesz oglądał, czy nie? Myślę, że obejrzę. Jak, jeżeli, jeżeli będę mieć okazję, wiesz, nie, Jeśli będę miał okazję, nie zakrzywisz się nie zrobię sobie ciśnienia, ale jak na krzywie czasu na pewno sobie obejrzę her, a może nawet skuszę się na JJ, żeby zobaczyć czy, czy Borys szyc Daję jest naprawdę na straży Czy też ma wąsy. Tak. <śmieniu> panowie, panowie, nie napijmy się. Ach, nieważne. Napijmy się. No to raz umów, raz mów, już na, na, nagrywamy dalej, no. Poszli po tak w tej takiej luźnej formule drugiej części naszego podcastu, naszej audycji zawsze zaglądamy do komentarzy tych komentarzy tym razem nie było zbyt wiele, ale warto o nich wspomnieć, zarówno na facebooku odezwały się jak zwykle miedzianki, które pozdrawiają kuluary przekażemy pozdrowienia do całego zaplecza a zaplecze jest porządne tak, a my, a my cały czas oczywiście zachęcamy Was do tego, by odwiedzać nas na Facebooku, facebook.com, kośnik 100 popkultury oraz by odwiedzać nas na naszej stronie 100 Tam znajduje się audycja, tam znajdują się linki do wszystkich rzeczy, o których opowiadamy w naszych spotkaniach. I Idąc za prośbą Artura, myślę, że wystarczająco opisałem ostatni odcinek. Są wszystkie linki aktywne, zarówno do rzeczy, o których mówimy, jak i do autorów. Nawet bardzo ładny klip z, pan, z panią Pakosińską. No, tylko nie wiem, czy to jest ten utwór, który słyszałem, ale no jest w takich klimatach. I pod ostatnim odcinkiem napisał nasz serdeczny znajomy, który już zapowiedział się w, w audycji Instagram Kultury. Mamy nadzieję, że dotrzyma tej obietnicy. E, e, podpisuje się Janko Walski. E, napisał tak. Panowie, szatoba, mega odcinek wam wyszedł. Chyba jeden z najlepszych jak do tej pory. Z takim odcinkiem warto zacząć tydzień. Wczoraj miałem wolne, a pisał to w poniedziałek czy we wtorek, więc... Zaczął z nami tydzień i napisał, że odcinek był miód. Mute, mute. Łysy nas polubił? Łysy nas polubił. Mega odcinek wyszedł. Mamy nadzieję, że, że gdy pojawi się już przy, przed mikrofonem, to również takie mega odcinki razem z jego udziałem A, trafią. Będą dwa lajki co najmniej, już wtedy. Trafią wprost do Waszych słuchawek. To tyle jeżeli chodzi o komentarze, to tyle jeżeli chodzi o Facebooka i naszą stronę internetową, zachęcamy Was do tego, byście się z nami kontaktowali, e, jak zwykle jest to stan na środek tygodnia, że się tak wyrażę, e, bo my wcześniej nagrywamy niż publikujemy, no niestety tak to musi wyglądać. E, no lepiej pasuje panowie, nam ma... po prostu w środę nagrywać. Mhm. Tak, środa, czwartek to jest idealny czas, żeby się spotkać, Arek się może wtedy skulić w samochodzie i możemy nagrywać. E, no pierwszy raz się skulam ma... w samochodzie, spoko, no hej. O, ostatnio się Maciek skulał, teraz się Arek skula. może za tydzień, Przemek będzie w samochodzie. Yy, przejrzałem premiery filmowe, które w, w polskich kinach pojawią się w najbliższy weekend, czyli gdy będziecie słuchać ten odcinek, to macie możliwość pójść na te filmy, bądź mieliście możliwość te filmy obejrzeć. I tylko jedna rzecz, yy, taka na której się skupiłem, yy, jest to film na podstawie książki, która nazywa się Stulatek, który wyskoczył przez okno i zniknął. Historia Alana Carlsona, który ucieka z domu opieki w setne urodziny, wierząc, że nigdy nie jest za późno, by zacząć wszystko od nowa. Szwedzki film na podstawie powieści szwedzkiego autora, w której zakochał się cały świat. Ja gdzieś tutaj mam tę książkę i widziałem, tam jest taki, taki zapis, że to jest książka, w której zakochało się półtora miliona czytelników. No to a nie cały książka... świat, to jeszcze parę miliardów no, zostaje. No tak, ale książka była wydana <laughs> dawno temu, więc podejrzewam, że ta, ta liczba cały czas rośnie. E... Myślę, że przeczytam i opowiem, a później skonfrontuję swoją wiedzę na temat książki z tym, co panowie z tym filmem zrobili. No, co pan. myślicie na temat takiego filmu? Czy było coś podobnego może już na temat uciekających stulatków? Było. O, na no, w filmie wszystko już było. Mi się teraz przypomniał prosty. taki film, był kiedyś e, Ostatni, Indianin, coś takiego, o, o tym facecie, który pobijał rekord prędkości na motorze. Grał, grany przez Antonego Hopkinsa. Tak. Nie pamiętam tytułu. Ty, w, w, wiem, o czym mówisz, a wiesz, co mi się przypomniało od no. razu? E, ty mówisz Anthony Hopkins, a ja myślę o mm, takim duecie jak Morgan Freeman i. A wiem, Jack Nicholson. I tak? Jack Nicholson co spełniali swoje życzenia e, przed śmiercią, tak? Tak. Obaj byli, obaj byli mocno chorzy. Jeden był bogaty, drugi biedny. I ten bogaty po, z, zabrał tego, tego biednego i postanowili właśnie taką listę e, swoich marzeń spełnić przed śmiercią. E, ba, bardzo fajne filmy. No. Oba, te, oba te, o których, e, których wspomniałem. Tak. Ja Muszę sobie przypomnieć ten tytuł. Damy może gdzieś w linkach ten e, z Antonem Hopkinsem, bo ja za za cholerę teraz sobie nie przypomnę tego tytułu. Eee, to nie pols polski, nie tytu polski tytuł był całkowicie inny od oryginału, a ten a, a oryginał tytuł był związany z Indianem, Indiana, Indiana to był ten Aha. motor y tego głównego bohatera. Więc. A to, ten, fil ten film, o którym mówisz, to muszę wspomnieć, że jest y oparty na faktach. Na faktach, i tak, na faktach, i jest to jeden z najbardziej pozytywnych filmów i on należy do takiej właśnie grupy filmów, którzy, które nakręcają bardzo pozytywnie do życia. To nie jest The World's Fastest Indian? Tak, The World's Fastest Indian, dokładnie. A w, po, a w Polsce, jeżeli nie my, nie, się nie mylę, nazywało się to Prawdziwa Historia. Prawdziwa mieliśmy... Historia, o, dobrze, bo, bo, bo. A, widzicie, o, telefon mi spadł. A. Nie chciałem, nie chciałem od razu wypalić, ale y, jest prawdziwa historia i jest prosta historia. Prosta historia to jest znowu ten film o człowieku, który przejeżdżał Stanem do Tam jest o czterech na kosiarce. na kosiarce i to też jest historia o, o człowieku, który już jest w kwiecie wieku. <śmiech> <śmiech> I takie Wesołe jest to. jest życie, staruszka. Ho, ho. Wesołe. I... Panowie, ja wcześniej wspominałem o tym, że Arek będzie zadowolony, jeżeli chodzi o Star Wars. Magazyn Empire przeprowadził wśród swoich czytelników takie głosowanie na najlepsze filmy w historii kina. W głosowaniu wzięło udział około 250 tysięcy osób i dzięki wyborom jakie te osoby dokonały magazyn Empire stworzył listę 301 najlepszych filmów wszechczasów a to teraz jest ostatni magazyn, bo ja mogę sobie kupić go no ja wiem, u nas, u nas w Polsce czegoś takiego nie ma ja e... tylko czasami przeglądam, bo nie kupuję bo nie... A zgad... zgadnijcie, z właśnie... zgadnijcie właśnie co jest na pierwszej pozycji tej listy 301 najlepszych filmów wszechświata przez hmm. Obywatel Kane. Hmm. Nie, ob ob obywat Przemilno obywatela... Obywatela Kane'a nie ma nawet w pierwszej dziesiątce. No... Y wcale się nie dziwię, to y Obywatel Kane jest zawsze y filmem numer jeden wśród y filmoznawców i krytyków. Obywatel Kane... A, Gwiezdne Wojny! Na pewno. Y gwiezdne Wojny są na szóstej pozycji. To A. może... Nie wiem co. <głos> ale idąc, idąc tym tropem, panowie, na pierwszej pozycji jest Imperium kontraatakuje. No, jest, Na drugiej pozycji jest Ojciec Chrzestny. No to Gwiezdne Wojny, powiedziałem. A, okej, okay, epizod. ok, dobra. Ale to tak. Epi epizod 5. No, epizod five. no, no. no to, to, to było takie pytanie z haczykiem. Mhm. E, trzecia pozycja to Mroczny Rycerz. No, I naprawdę? jest, i tak. I wow. gdy, to gdy to przeczytałem, to się zastanowiłem, ale czy to nie jest najlepszy z Batmanów jakiego zrobili? Tak, to jest ze względu na e, tego e, Jokera. Ledgera, no. Mhm. Hugh Ledger. ale, ale wiecie, tutaj jest taka sytuacja, bo.. Po ale powstanie te... lepszy, bo... bo właśnie kręcą Batman vs Superman i będzie lepszy, bo Superman dostanie wpierdol od Batmana. <głos> A Batmanem będzie Ben Affleck, tak? Tak, Ben Affleck ma być. No Abatmanem. ja akurat do Ben Afflecka nic nie mam i mi się bardzo podoba ten wybór. I tak dostanie. Po, pozycja czwarta, skazani na Shawshank, to akurat. A, chciałem powiedzieć, bardzo... że skazani na bo ona jest u nas wysoko w Polsce też, nie? Na filmie chyba na pierwszym miejscu jest. Tak, ona się mocno trzyma od dłuższego czasu, tam ojciec chrzestny i skazani na Shawshank tam zawsze są w czołówce. Piąta pozycja to Pulp Fiction bardzo dobrze no i jeszcze wam powiem, że w dziesiątce się załapały władca pierścieni, drużyna pierścienia i w dziesiątkę, Jezus Maria. No dziesiątkę, zamy dziesiątkę zamyka książka. incepcja incepcja zamyka dziesiątkę ja, ja Wam powiem A. tak, że jeżeli chodzi o te, jeżeli chodzi o te wybory to ja, ja się zastanawiałem, no trzeba brać pod uwagę że, że jakby to pytanie zostało rzucone teraz i ludzie jakby krążą Jaka wokół... Jaka grupa film... wiekowa przede wszystkim odpowiadała, tak. to jest bardzo istotne ale to już widać, że to jest przekrój trochę bo skoro, to są Star Warsy yy, Skoro Batman jest w, w, w czubie no to... No ale to jest to był naprawdę film, który się, jeśli jesteś zainteresowany Batmanami to ten film pamiętałeś, bo on był taki, Właśnie pierwszy, nie. taki mroczny Byl... i taki... Słuchaj byłem w kinie, taki, słuchaj, taki byłem w kinie dwa razy Powiem Ci jakąś historię, ja mam jakąś dziwną dziurę, lukę albo jakieś, jakieś wyparcie z mózgu. Ja byłem w kinie dwa razy, raz oglądałem na, na Blu-rayu i nie mogę sobie przypomnieć co się stało z Jokerem. Ja po prostu nie wiem, jak ten film się kończy, czy ja za każdym razem zasypiałem, czy o co chodzi z tym właśnie, nie wiem. wiem Joker? Dokładnie wiem, y, co się dzieje z, z Bane'em w trzeciej części. Dokładnie w, y, przypominam sobie pierwszą część, wszystko pamiętam z tej nowej jakby trylogii Batmana, a co się stało z Jokerem nie mogę sobie przypomnieć. Ale nie zdradzajcie mi, nie, nie, niech ja będę w tej nieświadomości. Ja a sobie ja jeszcze raz nie... obejrzę. Ja Ci powiem, Joker <laughs> wyjechał do sanatorium, a tak w ogóle to się nie interesuje. <laughs> <laughs> y to były, to były klimaty filmowe To ja mam jeszcze temat A kto jest czym... na ostatnim miejscu? A, to tego żeby, żeby się dowiedzieć To trzeba by było sprawdzić no, Ja wiem ja, co ja takie, jest Ja takie pełne zestawienie. Irek wrzucę... kosmiczna ta, jakaś ta. Nominacja <głos> <głos> <głos> Nie, czekajcie, ja już jestem na, na internecie Złodzieje rowerów No to dobry film jest Klasyk francuski czy włoski. Papo, mówiłeś. To, to był klimat y, filmowy, a teraz, dziś y, 4 czerwca, możemy zdradzić, że nagrywamy w środę, y, y, wszyscy bardzo hucznie obchodzą 25-lecie wolności, 25-lecie pierwszych wolnych wyborów w Polsce. Ważny dzień. A Dwójka Polskiego Radia postanowiła zrobić taki plebiscyt 25 książek na 25-lecie. Ja o tym się dowiedziałem dzisiaj, Kasia mi podsunęła to, to, to, to zestawienie. Od lutego do czerwca na antenie Dwójki prezentowane było 100 najważniejszych pozycji książkowych z zakresu literatury pięknej oraz esejstyki literackiej. Które zostały napisane w języku polskim właśnie w ostatnim ćwierćwieczu. No i y, słuchacze dwójki y, mogli dokonać wyboru. Y, no, i, no i tutaj jest takie zestawienie 25 książek, również podamy link jest lud y, pod Dukaja? naszą audycję. Y, jest lud Dukaja na ósmej pozycji. No, dosyć wysoko na fantastyka. A jest a a pierwszy... Polski? Mm, Sapkowski, czyli pan Sapkowski załapał. Któryś Wiedźmin na pewno a, to będzie. Ale właśnie nie widzę Sapkowskiego. A no, widzisz, Sapkowskiego. to jest błąd, bo to jest bo któryś Wiedźmin powinien się załapać moim zdaniem. No, a czego, to trzeba, trzeba powiedzieć, że Sapkowski to jest nazwisko prze, przez duże S. No. E, ale przecież e, w fantastyce e, od dawna pisano o nim jako AS, czyli z dużej litery AS, Andrzej Sapkowski. Mistrzu, jest sytua sytuacja taka, co Was może zainteresować. Na pozycji 13 Mariusz Szczygieł z Gotlandem. No, niezła książka. Tak. A teraz pierwsza. Szczygieł, pierwsze szczygieł je, ma fajny, fajne pióro. Mnie bardzo zaskakuje druga pozycja. To była jedna z moich ulubionych książek i moje hasło do wielu rzeczy przez bardzo długi okres czasu. A jaka? To mi... Antoni Libera Madame, bardzo fajna książka. I Madame o. to było hasło moje, które używałem kiedyś do e-maila. To wiecie co? Ja tym. sobie później tą listę sprawdzę, bo jestem teraz, na, yy, yy, zdradzając może kuluary i kulisy naszego nagrywania, siedzę w, yy, w samochodzie i nagrywam Ale bez, to mam, już przez, przez telefon i nie, i nie mogę w tym momencie zajrzeć do komputera. I, i to by była fajna lista, żeby sobie pewne rzeczy nadrobić, co? Tak nazwisko, które dwa razy pojawia się na tej liście 25 książek to Wiesław Myśliwski i on pojawia się na szóstej pozycji z, z powieścią Widnokrąg i na pierwszej pozycji traktat do uskaniu fasoli. a wiedziałem, że to będzie I, kurczę, i ki kilka razy już patrzyłem na tą książkę bo kilk wiele razy już była yy, ona w jakichś cenach promocyjnych i w ogóle dużo dobrego słyszałem o właśnie yy, o panu Myśliwskim nic nie czytałem jeszcze. Też nie. I, ale że ma świetne pióro, czy, czy, słyszałem. I często w TFP kultura to jest nazwisko, które pojawia się tam często w tej, w tym, na tym kanale, więc może warto. No ja muszę się przyznać bez bicia, że pozwoliłem, pozwoliłem by trakta do uskoniu fasoli wyjechał z naszego mieszkania i teraz będę musiał jednak się przeprosić, przep, przep, przeprosić i, i jakoś to, może, może się trafi w jakiejś takiej elektronicznej wersji gdzieś tanio. Yy, dobra, czy ty jakieś tematy jeszcze macie coś takiego? Ja szybko? chciałem powiedzieć, że dzisiaj, 4 czerwca okazała się w Polsce nowa książka Stephena Kinga pod tytułem Pan Mercedes i od razu yy, mówię, że wersja papierowa i wersja elektroniczna też się pojawiła i z czego jestem bardzo zadowolony, bo mogłem sobie od razu wersję yy, Mobi, wersję EPUB kupić w księgarni internetowej Publio. Od razu zareklamuję tak o, o, lekko. Możesz zareklamować, bo <coughs> możesz powiedzieć o ile tani? A, o ile tanie, no z tego co sprawdziłem w Empiku książka Pan Mercedes kosztuje ponad 42 zł 42,99 bodajże, a na Publio kupiłem dzisiaj za 27 zł, i 45 groszy, więc 15 zł taniej, nie bagatela, można sobie odłożyć na następną książkę. No i już nie mogę się doczekać, kiedy właśnie skończę z Wami nagrywać i rozpocznę czytać Pana Mercedesa, bo nic tak mnie nie kręci, jak rozpoczynanie nowych książek. Ja mam tych książek na początek mnóstwo, bo ja bardzo lubię nic nie wiedzieć o książce i wziąć i tak otworzyć tą pierwszą stronę lub tam kliknąć sobie i zacząć te kilka pierwszych stron, zacząć wchodzić w ten świat. To jest dla mnie e, największa e, przyjemność. Potem to bywa różnie, bo wiecie, no niby mężczyznę poznaje się po tym, jak kończę, nie, nie, nie jak zaczyna. Więc e, u mnie z kończeniem to jest ró różnie. ale O to chciałem zapytać właśnie. Ile z, ile z tych napoczętych książek... Ale wiesz, jak się kończy. Nie, ja, ja staram się zawsze dokończyć książkę obojętnie jaka by nie była ciężka i, i, i, i męcząca najwyżej odkładam na później i one sobie tam gdzieś leżą, leżą, leżą do przeczytania, ale w końcu w ramach wykańczania różnych książek w końcu je dokończę mam kilka takich książek, o którym kiedyś chcę zrobić audycję chyba książki niedokończone z którymi borykam się już od nawet wielu lat między innymi właśnie z lodem Dukaja ale, no to, to ten temat taki sobie zrobię kiedyś później. Chyba właśnie w moim prywatnym podcaście, żeby tak tego. No, no wiecie, jak to się zaczyna książki, nie? Siada się w takim no, luksusowym, skórzanym fotelu przy kominku. Dobra kawa w. W filiżance, filaża, filiżance z miśnieńskiej e, porcelany z boku sobie, sobie leży. Otwierasz tą książkę, oczywiście w twardych okładkach z złotym grawerowanym brzegiem, a e, kończysz książkę w kiblu po, po porannej kawie, e, wypitej w szklance i na szybko, nie? Po zalewajce. <laughs> po zalewajce. Po plujce nie zalewajce. E, nie Wiadomo, że, że te początki książek są, są fajne, a potem się albo pędzi z książką, żeby bo tak wciąga i, i tak cię wkręca w swój świat, że, że aż chcesz skończyć jak najszybciej, albo po prostu męczysz się z nią przez, przez parę lat nawet. No. Jeszcze wiesz, jeszcze zanim zasiądziesz w tym skórzanym fotelu, zanim woda na kawę się zagotuje, to bierzesz książkę jeszcze... Tak, wącham, tak, oczywiście. Ale, ale powiedz... Włączam Powiedz... tego Kindla i tak wącham go, wącham i śmierdzi moją to... kieszenią. No właśnie, chciałem powiedzieć, jak teraz jak z teraz Kindlem. No. I śmierdzi przylepioną miętową gumą do rzucia. A co ty taka fleja jesteś trochę, że klejnica. Nie gumy no, do co ty nie wkładam gum do rzucia do kieszeni. Ty zrzuty. Ale do Kindla wkładasz. Do, do Kibla? Wkładasz. Gumy do rzucia? No tak. No tak. Podklejam pod deską. Tak, jakbyś zaginał strony w książce. No. Nie, no mówię wam, tych zaczętych książek to mam tyle, że gdybym y, musiał w każdej trzymać zakładkę, to, bym, to by mi nie starczyło zakładek. No a tutaj jednak Kindle ma ten, y, tą świetną funkcję, że, że kiedy byś nie otworzył, to zawsze y, otworzysz y, w tym momencie, kiedy, gdzie skończyłeś czytać. Tak, i Amazon nam też płaci za reklamę ich sprzętu elektronicznego. No, tylko no, każdy że tego chyba czeku czytnik. nie widział nikt. Chyba każdy czytnik ma coś takiego. Tak, podejrzewam, że tak. Także no, no, bardzo się cieszę, że sobie dzisiaj zacznę. A ostatnią książką Kinga, którą czytałem, to był Dallas 63. I to było dosyć dawno temu, to było rok, chyba rok temu. A nie, jeszcze potem pod kopułą skończyłem. Ale taka książka, która mi się naprawdę wryła w pamięć, to był Dallas 63. i a, W ramach właśnie takich, kiedy... Yy, no... Yy, przypomnij, może kiedyś opowiem tej książce, bo yy, była ona dla mnie książką roku. Ale już nie pamiętam. Tylko 2012 czy 2013? Chyba 2012. To była książka, która najbardziej mi się podobała w całym roku. Chociaż nie jestem takim specjalnym, wiecie... Yy, wielbicielem Stephena Kinga, ale no te jego historie są czasami naprawdę świetne. No ja muszę się przyznać bez bólu, że I czytałem jedną, jedną książkę dawno temu i nieprawda, a oglądałem kilka ekranizacji jego powieści. Nie, ekranizacje są z, z reguły kiepskie, naprawdę. No właśnie, to chciałem podkreślić, że tu jest, tu jest bardzo taka... bardzo, je, bardzo nierówne są, je, zdarzały się. Są dwa wyjątki, jak... skazani na Showsync i i Zielona Mila. Jeszcze bym coś dorzucił do tego. Może coś tam by było jeszcze. A jest taki, taką fajną książkę, to właśnie była taka nowela bardziej, się nazywało Ciało, to był w zbiorze 4 Pory Roku i fajny film nakręcili, który się nazywał Zostań przyjmie, czy coś takiego? Zostań ze mną, Zostań mnie. O takich młodych chłopakach, którzy to był taki film drogi, o grupie młodych chłopaków, akcja dzieje się w latach 50 i oni sobie tam idą wzdłuż torów poszukują ee, chłopaka który zginą gdzieś tam, bo go jakiś pociąg potrącił już tak, też nie pamiętam za bardzo szczegółów go ale sub świetny klimat ma film polecam i muzykę dobrą ma lat 50 -tych. no no to takie trzy dobre ekranizacje, które mi tak na szybko przyszły do głowy a poza tym miał kiepskie te wszystkie jakieś mgły te e, miasteczka Salem no Kari niby dobra no, no dobra ale książka też nie była specjalna także i film i, i książka e, są z siebie warte no Misery niezła nawet ekranizacja a ten, a ten film w którym y, y, ojejku, kobieta porywa swojego ulubionego pisarza no to Misery właśnie. Właśnie. Tak... No i to była niezła ekranizacja. Znaczy tak, ostatnio jedna z takich rzeczy, które jestem w trakcie oglądania, to jest Fargo, e, serial. Świetny, powiem tyle. E, fa jest... fa Fargo, związek jakiś z Fargo filmowym, czy tylko kwestia zbieżności Tak, tak ma związek, rozwinięcie, e, rozwinięcie akcji i e, no to jest powiem, e... tak, rewelacyjnie. W najbliższym czasie mogę powiedzieć coś więcej, ale w tym momencie nie będę za ok, a F F Fargo yy, w ogóle temat filmu Fargo powracał w momencie, w którym Wojciech Smarzowski nakręcił dom zły, bo klimatem te filmy były porównywane No. mój, mój brat miał kiedyś psa miał na imię Fargo, naprawdę I Adam miał psa? tak, miał psa o imieniu Fargo no, no, dziś nie wiecie wszystko o moim bracie. Nic nie wiecie. Sto tak. <głos> rzeczy, rzeczy, rzeczy, których nie wiecie o moim bracie. <głos> nie wiem, czy chcemy wiedzieć. Miał psa o imieniu Fargo. Miał psa o imieniu Fargo. Z tą, z tą fascynującą informacją zostawiamy Państwa do kolejnego naszego spotkania. Jeszcze coś bym chciał dodać. Jeszcze mnie nie żegnaj. Jeszcze chciałbym coś dodać. Jeszcze mnie nie żegnaj. <grym> jeszcze, nie, Boże mnie nie jeszcze, żegnaj. Je, jeszcze mnie nie żegnaj. Jeszcze mnie nie wyrzucaj. Jeszcze nie. Jeszcze chcę zostać. Jeszcze nie. Nie, nie tydzień, słuchajcie. Tydzień temu wziął, wstał i pojechał na zakupy. A teraz jeszcze mnie nie żegnaj. <grym> nie. E Nagrody Wielkiego Kalibru zostały przyznane za najlepszy kryminał roku 2013 roku i niestety mój faworyt nie wygrał, nie, wygrał, nie, wygrał, nie wygrała Farma Lalek, niestety, ale wygrał Marcin Wroński to wygrał podwójnie, bo wygrał i Nagrodę Główną i Nagrodę Czytelników, Nagrodę Czytelników po raz, czytelników po raz drugi za książkę Pogrom w przyszły wtorek. I muszę się Wam pochwalić, że zacząłem już czytać w poniedziałek tą książkę. Nie, nie, nie. <laughs> Jakieś 25% mam. W odróżnieniu od pozostałych części książek o Marcina Wrońskiego o komisarzu Maciejewskim. Ta książka zaczyna się po wojnie. Mamy wrzesień 1945 roku, a komisarz Wroński nie jest komisarzem, tylko więźniem e, ubecki, w ubeckim więzieniu, jak na razie. E, nie chcę dalej zdradzać, co się z nim dzieje, więc e, poczekam, doczytam do końca. Może do przyszłej e, środy już, e, już tą książkę ogarnę, więc będę mógł trochę więcej powiedzieć o książce, która wygrała. Nagrodę Wielkiego Kalibru, a tymczasem tylko tyle. Chciałem powiedzieć, że wygrał Wroński, wygrała Pogrom w przyszły wtorek i zacząłem to czytać. Tak, i o tym, o tym również wspominaliśmy na naszym Facebooku. Miejmy nadzieję, że więcej takich informacji, jeżeli gdzieś się tam przewiną, pojawią, to również się nimi z Wami podzielimy. Tymczasem byli z wami Przemysław Siemion, Arkadiusz Tędowski, Łukasz Mocek. To była audycja 100 gram pop kultury. Słyszymy się jak zwykle co tydzień, jeżeli nic nas nie pożre, żadne Godzille i mecha Godzille nas, nas nie zjedzą to usłyszymy się w kolejnym, dziewiątym już spotkaniu. Kolejni goście, kolejne pozycje książkowe, filmowe do omówienia. Coś, co nas ostatnio zafascynowało, coś, co ostatnio przewijało się przez nasze dłonie. A on mnie zaczęło znowu lać i, i strasznie leje, no. I nie wiem jak z tego samochodu, więc wyjdę. A ja idę zobaczyć ósmy epizod serialu Fargo. A ja nie wiem co. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Cześć. Strzała. Cześć.